Naszym rozmówcą jest pan Jacek Skwira, menadżer spraw rozwoju portfela produktowego firmy Ciech Sarzyna. Jesteśmy już po pierwszym dniu po obejściu poletek pokazowych, które państwo tutaj organizowaliście w tym gospodarstwie. Proszę powiedzieć, jakie są pana pierwsze wrażenia z tego dnia i z tych poletek, na których byliśmy? Przede wszystkim pragnę podziękować panu za zainteresowanie i przybicie na nasze pierwsze dni pola organizowane w takiej formule. Znajdujemy się w miejscu w miejscowości różkowo. E, u... Korzystamy z gościny państwa Pietrzaków, którzy prowadzą wzorowe gospodarstwo o produkcji wielokierunkowej, zboża, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, rzadkie gatunki zbóż, jak również produkcja zwierzęca. To, co jednych cieszy, to znaczy słoneczna, ciepła pogoda, dla niektórych jest zmartwieniem. Na tym terenie od początku wiosny panuje susza hydrologiczna, ponieważ od początku wegetacji spadło zaledwie 50 mm deszcz. Niemniej jednak musimy stwierdzić, że wszystkie plantacje są w stanie dobrym, a nawet śmiało można powiedzieć bardzo dobrym, dzięki doskonałej agrotechnice i bardzo dobremu podozmianowi. Te bardzo dobre rezultaty nie są osiągane tutaj przypadkowo, ponieważ gospodarstwo Państwa Pietrzaków ściśle współpracuje z SGGW, naszym partnerem, który wspólnie z nami zorganizował te Dnia Pola. Pragnę również nadmienić, że innym naszym partnerem obecnym tutaj dzisiaj jest firma Ursus, również firma o polskich korzeniach, tak jak grupa Ciech. Chodząc po polach, mieliśmy okazję obserwować dwie różne uprawy. Była to pszenica jara i był to jęczmień. Jakie wrażenia z tych upraw, z tych dwóch poletek właśnie, na których byliśmy? Jest to bardzo dobry poligon doświadczalny i forum wymiany poglądów dla zaproszonych gości, czyli rolników. Oprócz oczywiście organizacji i rolników, gościmy tutaj również dystrybutorów, którzy korzystają z tej okazji, aby podtrzymywać relacje ze swoimi klientami, jak również z nami. Jeżeli chodzi o uprawy, to tak jak powiedziałem, wysoki poziom agrotechniki sprawia, że presja chwastów jest niewielka, niemniej jednak nasze produkty, a mówimy tutaj o, głównie o produktach z rodziny fastoks mogły w pełni wykazać swoją skuteczność w zwalczaniu takich uciążliwych chwastów jak Komosa, jak przetaczniki, które stanowiły tutaj główny chociaż bardzo nieliczny problem stosowaliśmy nasze produkty w różnych kombinacjach zarówno produkty solo pojedyncze takie jak Fastox czy Fastox Turbo i Fastox Extra Przepraszam, trio, ale również stosowaliśmy je w takich mieszaninach jak w mieszaninie z amidosulfuronem, czyli naszym produktem Ambasador, czy też przede wszystkim zaprezentowaliśmy nasz nowy produkt, Fastox CF. Z dużym zainteresowaniem szukał Pan chwastów na obydwu poletkach i co Pan znalazł? Otóż na poletku kontrolnym nieliczne chwasty, które wcześniej wymieniłem, natomiast na poletkach chronionych praktycznie nie występowały chwasty wcale, bo bądź też bardzo ograniczone we wzroście w pojedynczych sztukach, nie mających znaczącego wpływu na spodziewany plon. Tak jak mówiłem, agrotechnika prowadzona przez państwa Pietrzaków jest połączeniem bardzo dużej wiedzy z ekonomicznością, stąd też obecność naszych produktów, które znane są ze swojej jakości, jak również aspektu ekonomicznego. Jeżeli chodzi o nasz nowy produkt, to wyróżnia się on nowatorskim podejściem, ponieważ praktycznie wszystkie chwasty dwuliścienne dzięki chwastoksowi CF będą mogły być zwalczane w bardzo szerokim oknie stosowania. Rolnicy uczestniczący w tym spotkaniu z dużą uwagą wysłuchiwali osób prowadzących wykład na poletkach. A o co Pana najczęściej pytali już po zakończonych prezentacjach? Przede wszystkim chciałbym podziękować moim kolegom. Muszę z dumą powiedzieć, że firma CIECH zatrudnia wybitnej klasy specjalistów i i dzisiaj prezenterzy na polu, nie tylko w mojej opinii, ale również w opinii zaproszonych gości, bardzo dokładnie i zgodnie z oczekiwaniami rolników odpowiadali na różne złożone pytania, nie tylko, nie tylko dotyczące naszej oferty, ale również wszelkich innych problemów agrotechnicznych, które mogą występ, wystąpić na polu. Także z tego miejsca chcę podziękować moim współpracownikom za wspaniałą organizację i merytoryczne podejście. Pytania najczęściej zadawane, no, nie ma tutaj niespodzianki, dotyczyły naszego nowego produktu. Tak jak powiedziałem, spodziewamy się, że zostanie on wprowadzony na rynek, wręcz jesteśmy pewni, będzie wprowadzony w przyszłym roku, ponieważ uzyskaliśmy już jego rejestrację. Natomiast jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, o cenę produktu, to jest za wcześnie o tym mówić, ponieważ oferta jest dopiero przygotowywana i z całą pewnością, tak jak cała nasza rodzina produktów fastów będzie odpowiadała oczekiwanym rolników, to znaczy bardzo dobra jakość za ekonomiczną cenę. Gdzie ewentualnie rolnicy, którzy chcieliby zobaczyć na własne oczy rezultaty państwa produktów, mogliby Was jeszcze zobaczyć w tym roku, w tym sezonie, który no, zbliża się do końca, niedługo żniwa, ale jeszcze można oglądać. Zlecamy nasze badania różnym firmom zewnętrznym i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu istnieje możliwość, że możemy zorganizować grupę i odwiedzić te jednostki badawcze. Dzisiejsze dni pola w Różkowie są dalej otwarte. Istnieje możliwość po kontakcie z naszym przedstawicielem można odwiedzić te poletka i zapoznać się z efektem działania naszych produktów. Także serdecznie zapraszamy.